się na dobrą nutę. Jeśli nie ma radia, to zawsze znajdzie się Barnaba, który, który dobrze gwizdze swoje ulubione melodie. Takie zaczyna kolejny poranek w Maroku. takie zaczyna kolejny dzień. Niebo niebieskie, ale zimno. Zimno w nocy koło zera. Dzień koło 20-25 pięciu No i tak jak wspomniałem, jeśli dzień zaczyna się dobrą muzyczką, jeśli dzień zaczyna się na dobrą nutę, to wszystko ułoży się całkiem dobrze. Nawet jeśli barlaba troszkę chrząka, trochę, troszkę fałszuje, to jednak gust ma dobry. Zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję and Africa rock uh -huh. you are you are welcome to for a polish yeah. podcast in Africa in Morocco yeah. um. Serdecznie witamy. Dzisiaj mamy test... <głos> <głos> Testujemy nową gąbkę. Przepraszam, że tutaj jest mikrofon? Czy czy to jest tak. No, jest kota no, nowa Nowa <głos> antywieczna gąbka. W już jest bardzo no. dużo kotów. No i właśnie z jednego kota mamy specjalną gąbkę, e, którą Barnawa za chwilę będzie używał. Mamy dzisiaj e, terapię hipochondryczną, czyli będzie o koniach i Barnawa będzie opowiadał, jak to jest dorożce w Krakowie. Barnaba, oddaję Ci mikrofon, zrobisz mi zdjęcie. Proszę bardzo. Dzisiaj kolejny 20-minutowy podcast i po raz kolejny z Marrakeszem. Chciałem się tylko spytać, zanim oddam gąbkę Barnabie, jak Twoje oczekiwania przed tą podróżą? No ja oczekuję dużej ekscytacji. Czekam, żeby były jakieś, nie wiem, super em, osoby, które moglibyśmy. Dzisiaj na tej konnej, widzisz, to tak tak, tak. tak? tak, no ja myślę, żeby nam przewodnik opowiadał o tych wszystkich ciekawostkach. Ale spodziewam się też fajerwerków, jak się no spodziewam, tak, tak. Dobrze. Oddaję mikrofon Barnabie. Barnabo, tak, komentuj! No. Dlaczego ja mam komentować? Na razie... Je... O, co to jest? Momencik, ja to poznaję. Ta gąbka to nie jest gąbka, to są... Biedny kod. z rajadu, który dzisiaj spaliśmy, tak? O mój Boże, biedne stworzenie. Ale powiem szczerze, że ten, myślę, że dobrze kłoni wiatr, więc... kod się dobrze przysłużył nam. Właśnie, po naszej lewej drodze mm. mijamy KFC. W cywilizacji w tym świecie arabskim. Minarek, nazywam Kutubia. To jest na 77 metrów. Mamy 11 krajów. Mamy 3 siostry. One in Gaba i in w Civi. Uh, mhm. Mm Dużeli? Zrozumieli? Fajny budynek. To jest minaret. Ma 77 metrów. I ma takie, są takie dwa podobne jeszcze. Mówi tutaj te halo, halo, o ile ja dobrze to zrozumiałem. Jest bardzo ładny w ogóle. Tak, są dwie tak? Tak, są tak? Gdzie jest pierwszy? Pierwszy jest w Hassan, w Ok, w And Rabat. Rabat. Andaluzji. Oh. W Andaluzji jest jeszcze jeden. To Co? Nasze trupy pytają, kiedy ten minaret został wybudowany? Kiedy ten minaret został wybudowany? To było w 11 wieku. Ale w tym momencie, to jest sultan, który miał Mhm. To 11 wieku, nie? Tak, w 11 wieku. Ponoć w 11 wieku, o ile dobrze nasz rozmówca zrozumiał moje pytanie. Ok, mój kolega pyta. This place is this is a most, jest? to jest mosk, ja Okej So it's still in use, yes? People are going there to pray yeah, yeah. Tak, tak, tak modlą się cały czas, przychodzą tam i dzisiaj rano mnie budzili o godzinie 6 rano, to tam właśnie szli na pewno W naszej drodze generalnie jest ogromny ruch, tysiące rowerów jak w Chinach prawie, jakaś y, masa motorynek i motocykli, po poboczek samochody nie właśnie nas na, na tej chwili raz, dwa, trzy motorynki. Jest piękne słoneczne niebo. In mm here -hmm. you live in the joyous. Just joyous Morocco we live in here. In here in Essaouira. You have a lot of joyous. Essaouira and Marrakesh. So they are still here, yes? To w takim razie, Tu jest dużo żydów teraz. Musimy patrzeć za żydem. W tej chwili po naszej lewej stronie nas wyprzedza kolejna bryczka, śmiecienie turyści. Ciekawe ile zapłacili za swoją podróż. Mamy cichą nadzieję, że więcej od nas. Myśmy byli świetni w targowaniu się. Zapraszamy do Marrakeszu. To typowe arabskie miasto. Ciasne, naszpikowane iglicami minaretów. Każda dzielnica ma osobny meczet. Jest też kilka meczetów funkcyjnych usytuowanych na targowiskach tak by wierni nie musieli oddalać się od swoich sklepów Medina Marrakeszu czyli jego centrum albo inaczej miasto właściwe obwiedzione jest wysokim murem w paru miejscach ma i 8 metrów ten mur chroni suki czyli targowiska wielki plac centralny oraz siedzibę menara a za murem jest cała reszta czyli przedmieścia za murem miasto nabiera oddechu, staje się przestrzenne, nie ma już ciasnoty, brudu i smrodu, no ale jest też biedniejsze i bardziej prowincjonalne. Kto się zmieścił wewnątrz murów jest kimś, a kto żyje poza murami jest hołotą. Ponieważ Marrakesz to typowe miasto arabskie, dlatego to co tutaj dzisiaj Państwo usłyszą może się odnosić do dowolnego miasta Magrebu. Every free is free. Okay, w każdy piątek tu jest standardowy. Always monument touristic is free. Mm -hmm. Tomu, Saadia, on Friday? Uh, Friday. Okay. Więc ewentualnie możemy, on mówi, że wszystko jest darmowe w piątki, więc możemy w piątek coś pozwiedzać. You are journalist? No, no. Actually, my friend here, he's a uh, he's a uh, very famous uh, independent journalist, who is traveling across the world. Which uh, is I perhaps you've heard about this podcast nie tylko dla orów, no not only for eagles. Very popular in Europe and USA as well. Am I right, Filip? Eh, yeah. he's a bit shy person, but jest very well known. Okay. Jemy właśnie strakane w tej chwili z owocami świeżymi, nawet pomarańczy są świeżo zerwane z drzew pomarańczowych, jeszcze z liśćmi. Wąskie uliczki. Ciao pozbijane domy. Wszystkiego kolor taki kremowy, lady, róż. Jemy mamy kolejny stragan z warzywami i ogromna góra pomarańczy po naszej prawej stronie z liśćmi. My very good friend is asking if she wants to go barber. Berben. Barber. Berben. Barber. Barber. Barber. Barber. Hairstyler. Do you know any good hairstyler in, in Marrakesh? Ja yeah, ja, yeah. Wafir. Yeah. Yes, yes. yes. Chcę, nie chcę powiedzieć kto. Chyba się z nami trochę droczy. zewnątrz murów Mediny pod jedną z bram widziałem Araba pilnującego stada wielbłądów. Wyraźnie czekał na jakąś grupę turystów, żeby ich zabrać na przejażdżkę. Ubrany był w sukmanę do samej ziemi, po arabsku, na głowie miał fezik, czyli kubełek z chwostem. Potem ten kubełek zdjął, bo zaczęli się zbliżać turysty, turyści do niego i owinął sobie głowę i twarz chustą przypominającą turban. No więc siedział na wielbłądzie, łykał daktyle i gadał z kimś głośno przez telefon komórkowy. A w którymś momencie zaczął kopać wielbłąda w bok, żeby go przestawić w inne miejsce, skto, skąd miałby lepszy zasięg. Taki obrazek można spotkać we współczesnym Marrakeszu. Pan z komórką na wielbłądzie. No tak no, nagry Nagrywam, nagrywam, no nie? jest że wiesz powiedz tego wytnie no nie wytnię generalnie bo tam dukam i głupoty gadam co się może że fajnego trafi okay we have another question uh, our, one of our friend Biata uh, she very into the negotiating and trying to get the discount. Is okay. it, is a discount common practice in uh, in Marrakesh to talk about no no it's too much for me C can you find can you make another deal like no 200, oh I have few kids 150 maybe jest it common? Like is a it tradition? It's true, yeah, yeah. It's, It is tradition. Yeah, yeah, yeah. Ok, wydaje mi się, że zesypałem go tysiącem pytań i, i, i na no, tak powiedział, że tak to tradycja jest. What is behind? This wall? In here is King Palace. I am going inside the Duz Wall. Dobra, słuchajcie moi drodzy. Tutaj po naszej prawej stronie jest bardzo ładny mur, który sięga, sięga historią stuleci wstecz. Był budowany w jedenastym... stuleci wstecz w sumie. Był budowany w XI wieku przez Almohadów. Okazało się, że, że to jest jeden z pałaców Mahmeda VI. Taki pałaców jest właśnie w Marrakeszu III. Właśnie jedziemy bardzo ładną drogą, na którym już mniej jest straganów. Właściwie nie ma żadnych straganów w tej chwili, ale są motorynki oczywiście. Jest bardzo ładny ogród i widać tutaj wiele drzewek pomarańczowych z pomarańczami, które sobie rosną. No i których jest bardzo mało, więc już wiemy skąd ci ludzie, których mieliśmy wcześniej, mieli na swoich stronach pomarańcze. Wiemy również turystów i zbliżamy się do kolejnej bramy. Ponoć bram jest 19 w tym murze okalającym pałac i, i stare miasto. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Mieją na zapis samochody. I przejeżdżają po jakąś bardzo ładną bramę w tej chwili. No, to nie jest taka ładna. Okej, okay, tylko pala, Pałac Baria i Pałac Badi jest na zwiedzanie, ale, ale ten nie. Ten jest tylko na zaproszenie. Więc y, musimy to zaproszenie zdobyć w takim razie. Dziwne, że nas nie zaprosili jeszcze, ale no nic. Najwyraźniej w czasie wybryki jeszcze się nie odbiły szerokim echem wśród społeczności marokańskiej. Picture. Picture. Y, powiedział nam, żeby nie robić zdjęć, bo nas zastrzelął. Czy pomiędzy się siedzą snajperzy, no nie szukają tych, co fotografują. To jest golf. To jest golf. Golf? Ja, yeah, for dla for king. king. Ok. Po naszej lewej stronie z kolei jest brama wjazdowa na pole golfowe, które tylko dla króla. Król gra samym sobą i często wygrywa. On powiedział nam, że ten grz generalnie w Maroku jest... 50 berberów, 50% tych arabów i 20% melanżu, no nie? Czyli berbero-arabów to sobie do jest 120%, tak? Tak. I on na przykład właśnie jest takim melanżem. Przejdziemy właśnie przez wąskie uliczki dzielnicy berberyjskiej i znowu widzimy sklepiki pełne bardzo ładnych szarf, dywanów, szali, Tutaj mijamy w tej chwili jakiś sklepik z wyrobami gastronomicznymi. Bardzo przystępnych cenach dla lokalnych i nieprzystępnych cenach dla turystów. To jest Hamam. Tutaj To jest bardzo popularny Hamam. Więc zatrzymujemy się w tej chwili i, i, i pan jest bardzo pewny, że najprawdopodobniej to jest miejsce, żeby on ma jakiś klip zrobiony, że będzie przywodził swoich turystów i oni coś kupią od niego w zasadzie To co słychać w tle to arabski funk. Wszystkie gatunki muzyczne mają i ze wszystkich słychać rytmy arabskie. Po zainstalowaniu się w hotelu wychodzimy na ulicę. Tyle ciekawych rzeczy dookoła w każdym arabskim mieście. Jeśli to Marrakesz to specyfiką Będą zaklinacze węży Szczególnie wielu ich tam jest Oświeceni uliczni Wykładowcy koranu rozkładają karton Na chodniku Siadają i tłumaczą koran Wszystkim chętnym W Marrakeszu też sporo sprzedawców wody Lekarzy ulicznych Ale należy uważać z fotografowaniem Arabowie oczywiście będą z uśmiechem Zachęcać, żeby im zrobić zdjęcie Przywoływać nawet Ale zaraz potem upomną się o zapłatę Nawet w sytuacjach kiedy nikt nam nie pozuje i fotografujemy bezimienny tłum ludzki, no to też trzeba być przewidującym, bo jeśli w tym tłumie odbywa się akurat pokaz zaklinacza wężów, to on nas wypatrzy poprzez liczne szeregi swoich pobratymców, przez cztery rzędy nóg nas wypatrzy, żebyśmy mu zdjęcie zrobili i zaraz potem jak zdjęcie mu zrobimy, to on się przedrze przez tłum z wyciągniętą dłonią. A jak się okaże, że mamy węża w kieszeni, no to możemy być pewni, że zaklinacz pobiegnie po swoją kobrę i wróci do nas, a potem przystawi nam tę kobrę do twarzy z milczącą pogróżką i wyciągnie rączkę. No i wtedy większość osób wypłaca za zdjęcie, choć tego zaglinacza wcale na zdjęciu widać nie było. No i udajemy się teraz dalej w celu konsumpcji. A chciałem się spytać, co nabyłeś Nie. w sklepie kosmetycznym? Kosmetycznym? Pomyślałeś jakiś towar do wciągania nosem. A, tak. Mówiłem go dlatego, że było napisane, że pomaga e, skrapaniem. E, ostatniej nocy miałem e, towarzysza podczas e, moich prób zaśnięcia. Zbał w osobnym łóżku i krapał okrutniej. Bardzo mi to przeszkadzało. Dzisiaj w nocy, Jeszcze te tego nie robisz. Ale z Arturem? Nie. Taki jeden koleś, który jest słynnym żurnalistą. Mhm. Maroku. Maroku, tak. Ale do tak rzeczy. Jak tylko zaśnie, prawda? Powiedzmy moje nasiona i mu pod podetkam, żeby chlapać przestał. Ale do rzeczy. Co kupiłeś mm. i na co to pomaga? Ja kupiłem takie zioła, które się pakuje w taką e, szmatkę i e, przez szmatkę się rozciera a potem się wącha i to jest na katar, który teraz mam, to jest na alergię ponoć i w tej chwili właśnie nasz kolega Artur intensywnie wącha kuleczkę tych, tych nasion chociaż, wrócę do nosa do środka, jeszcze mniejsza mi wrócę też wydaje mi się, że niespecjalnie specjalnie pomaga, ale dzielnie od ponad godziny rozciera i wącha, rozciera wącha, wyciera nos z kataru, rozciera wą i tak dalej ma jakieś zajęcie tak, tak to e... bywa, powoli kończymy naszą podróż już Podróż jest sponsorowana przez sipt a ogólnie chodziło o to, żeby związki odpoczęły troszeczkę od Barnaby. Żeby przestali strajkować. Nie, nie, żeby przestali strajko strajkować, bo ciągle w strajku a powiedzieli, że jak wyślą Barnabę na dwa tygodnie gdzieś, to będzie w Wielandii spokój. No, pewnie tak się dzieje. Barnaba co prawda wziął dwie flagi sipt z sobą, no ale myślę, że tutaj ludzie nie znają pojęcia strajku. i... Przeciwu wobec rządu i myślę, że myślę, będzie takie. Znaczy, myślę właśnie, że nie do końca, dlatego, że jak wczoraj myśmy negocjowali cenę w jednym z hoteli, jak pani zapytała się, skąd widać i skąd, skąd, i co ja robię w Finlandii, jak powiedziałem jej, że syndykator, że trade union, to ona się aż zrygnęła po prostu. gdzie hmm. o mój Boże. Macie mamy, nie macie ten hotel za darmo. To dobrze, to tyle myślę. Arturem nie rozmawiamy, bo jakbyśmy z nimi zagadali, to by nam osmarka całą gąbkę. <laughs> tak. Więc jak dojdzie do... E do porozumienia ze swoim nosem. Wtedy oddamy mu mikrofon. Będzie zawsze sucho, zawsze świeżo A propos, i bez... o, aha, ale. No ale ty nie masz kataru, nie? Ty, tak, ty, ty tylko wątrze. chrapiesz w nocy. To jest w ja chrapię, no <laughs> tak. Dobra. Ja zrobię cię podcast e, wieczorową porą no. nie pierwszej w nocy no. ja i sobie wywiad Filipa. Dzień Filip, co powiesz? Dobrze, dziękujemy. Kończymy w tym miłym i sympatycznym Dobrze, koleżeńskim nastroju, ale ładna szła marokanka. Mm, ale ładna. Cię, cię, cię. To tam z tyłu, no? Taka smokłą twarz miała bardzo ładną. To tyle, i zobacz, tu w lustrze, jakbyś się widział. Tak. Dziękujemy, i do usłyszenia w następnym odcinku. for podcast Nie irytujmy się na Arabów, oszustów i kłamców. W końcu jesteśmy na wakacjach. Starajmy się zgłębić zasadę, która każe im oszukiwać. Dlaczego tacy są? A potem, jak już tę zasadę poznamy, to zastosujmy ją przeciwko ich oszustwom. Będą pobici własną bronią, a nam w ustach pozostanie słodki smak triumfu. Szczerze mówiąc, równie słodki jak zemsta.